Panie profesorze, gdy pokazał Pan wykres rosnącej temperatury, no widać wyraźnie, że nie jest to postęp liniowy, on jest jakiś taki już geometryczny i w tym momencie wprawne oko giełdowca mówi, aha, czyli jesteśmy o krok przed bańką, lada chwila będzie jeszcze większy postęp, pik i korekta mająca kształt wygasającej się fali. Są też tacy, którzy mówią, dobra, dobra, temperatury wzrosną i skutek naturalnych procesów ustanowią nowy poziom, wyższy od dzisiejszego. A jak Pan by aproksymował? Ja myślę, że, że to, tak właśnie będzie. To znaczy na pewno świat z nową zawartością gazu szklarniowy w atmosferze znajdzie sobie jakiś stabilny układ, ale on będzie, on będzie zdecydowanie wyższy od tego, co, co mamy w tej chwili. I to, czy temperatura wróci do, do dzisiejszych wartości, to dobre pytanie. Nie, nie sądzę, że to się jeszcze kiedykolwiek stanie. Nie. Przybywa ludzi, produkcja coraz większa, myślę o produkcji rolniczej, nie? Także to, to jest chyba niemożliwe. Aczkolwiek rzeczywiście te procesy naturalne na pewno spowodują, że, że system przejdzie w stan stacjonarny, ale na dużo wyższym pułapie termicznym. Tak jak powiedziałem, ze znaczącą ilością zjawisk ekstremalnych. To jest najgorsze. No. Ten nowy pułap termiczny może być dla nas już nieznośny, mm -hmm. bo nawet jeśli dla nas jako ludzi zainstalujemy sobie klimatyzację w domach, to mm -hmm. dla roślin już może być zupełnie nieznośny. Dokładnie, dokładnie. No niestety cały klucz, czy cały problem obecnych zmian klimatycznych polega na, na czasie. Ci, którzy mówią, zawsze w historii były zmiany klimatyczne tak? i o wiele bardziej dramatyczne niż w tej chwili, o większym, e, większym skoku, ale zajmowało to tysiące albo setki tysięcy lat, a to, co myśmy zrobili, te jeden, może nawet już bliżej półtora stopnia, e, to zajęło nam 30, może 50 lat. No, tego historia tej planety nie zna i to uderza e, no, klasycznie w procesy ewolucyjne. Świat roślin, świat zwierząt nie jest do tego przygotowany, tak jak pani mówi. One sobie nie założą klimatyzatorów, tak? W tej sytuacji, w której my jesteśmy, na dzisiaj, tak? Mamy 2018 rok. Jaki, Pana zdaniem, jest margines czasowy, przy którym możemy coś robić, aby odniosło to jakikolwiek skutek? To znaczy, nie ma tu marginesu czasowego. Zawsze możemy coś zrobić. A no ja jestem pod tym względem pesymistą. To już od, od wielu lat powtarzam, jak w ogóle się tym problemem zacząłem... Zajmować. Moim zdaniem przekroczyliśmy już punkt y, krytyczny. To znaczy ja widzę naprawdę czarny scenariusz. Nie chciałbym nikogo straszyć, ale na pewno da się żyć, ale na pewno nie tak komfortowo jak, jak żyjemy w tej chwili z dużą ilością chorób, z dużą ilością nieznanych nam, nie wiem, w naszych szerokościach geograficznych bakterii, wirusów, gradacji owadów, ekstremalnych zjawisk pogodowych. Oczywiście da się z tym żyć w jakiś sposób. Ale... A może są regiony, które skorzystają na tym, które dziś są niekorzystne, bo na przykład zbyt wilgotne? No, no, no można tak powiedzieć, ale ja, ja mówię, musimy na to spojrzeć z punktu widzenia yy, globalnego, tak? Jako ludzkość, nie, że w jakimś Małym regionie wszystkim się polepszy. Tak? Kiedyś w radio prowadziłem audycję i zadzwonił jakiś słuchacz i powiedział, że no to ocieplenie klimatu dla Polski jest bomba w gruncie rzeczy, bo przecież wystarczy trochę drewna w kominku, i jak zimy będą bez śniegu, to, to on to przetrwa i będzie miał niższe koszty utrzymania. Któryś ze słuchaczy w trójce to było. I ja powiedziałem, no to no, teoretycznie on ma rację, ale, ale jeżeli w innym miejscu globu ta zmiana temperatury spowoduje, że 100 milionów ludzi będzie musiało ruszyć, bo, bo, bo tam się już nie da żyć, bo będą albo powodzie, albo susze, cokolwiek, kominek? To właśnie. To będzie miał dużo towarzyszy przy tym wieczornym siedzeniu przy, przy kominku. Także tu naprawdę nie można patrzeć na to lokalnie, tylko spojrzenie globalne, tak jak globalnie uważam, ludzkość musi na to zareagować. Nie, że Unia Europejska narzuca sobie dramatycznie wygórowane limity, limity emisyjne, a najwięksi emiterzy świata, mówiąc kolokwialnie, mają to trochę w nosie. Tak? Chiny i Stany Zjednoczone, których w żaden sposób nie zmusimy, ani my jako Polska, ani my jako Unia. No, no, Otóż to, no, to tak trudno, trudno o tym tak y, może jednoznacznie mówić, ale, ale no, to są fakty. Tak? Jeżeli, jeżeli w Polsce przestalibyśmy nawet oddychać, to w skali świata emisja spadłaby, ja wiem, może 0,7, może 0,9%. No co to zmieni? Nic. Więc to jest wyzwanie, które stoi przed ludzkością, które rozwiązać możemy tak, albo gramy w to wszyscy, albo cierpimy wszyscy. Innego rozwiązania nie ma.